RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam. Słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiejsza audycja ma tytuł Jak przestać odkładać rzeczy na później. Cześć. Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie Możecie uczyć się ze mną Języka polskiego Cieszę się, że znów jesteśmy razem I że mnie słuchacie Dziękuję wam Wszystkim Wszystkim, którzy do mnie piszą maile Dziękuję wszystkim, którzy kupują moje lekcje Marku, dziękuję za twój list Dziękuję Aniko z Węgier, Josko, Andrzejowi i wszystkim, którzy do mnie piszą. Sprawiacie mi wielką radość, gdy piszecie do mnie listy i komentarze. Dziękuję Susan i Gabi za wasze komentarze, za wasze cenne uwagi i pochwały. Dzisiaj chcę porozmawiać trochę o odkładaniu rzeczy na później. Czy zdarzyło wam się, że Powinniście coś zrobić, ale Odkładaliście to na później Na jutro Na pojutrze A w efekcie Nie zrobiliście tego Nigdy Jeśli tak jest To witajcie w klubie Mi też tak się zdarzało Wszyscy mamy Wspaniałe wytłumaczenia Wymówki Dlaczego czegoś nie robimy To może poczekać Teraz nie mam na to siły Nie mam czasu Lepiej zrobię to jutro Za godzinę Dziś chcę opowiedzieć Jak przestać odkładać sprawy na później Jeśli macie chęć Posłuchajcie moich Dziesięciu rad, jak przestać odkładać wszystko na później Przy okazji może poznacie jakieś nowe słowa po polsku? W takim razie zaczynajmy Po pierwsze, nie obiecuj sobie, że zrobisz coś, czego nie chcesz zrobić Jeśli nie chcesz czegoś zrobić, nie udawaj, że to zrobisz Wpisz to na koniec listy rzeczy do zrobienia. Jeśli minie trochę czasu i nadal nie masz zamiaru tego robić, zrezygnuj z tego. Zrezygnować z czegoś oznacza ustąpić, wycofać się. Po prostu nie robić tego. Nie udawaj przed sobą, że kiedyś to zrobisz. Bądź ze sobą szczery, lub szczera nie oszukuj siebie jeśli nie masz do tego przekonania czegoś nie chcesz zrobić po prostu nie rób tego rada numer dwa pomyśl dlaczego chcesz to zrobić zastanów się dlaczego chcesz to zrobić spokojnie pomyśl i dokładnie zastanów się po co chcesz to zrobić? Jaki cel osiągniesz, jeśli to zrobisz? Jakie wspaniałe rzeczy staną się, jeśli zrobisz to, o czym myślisz? Jaką nagrodę dostaniesz, gdy zakończysz pracę? Wyobraź sobie, jak wspaniale poczujesz się, gdy wszystko będzie już skończone. Co dobrego stanie się, gdy w końcu zrobisz to, o czym teraz myślisz? Zastanów się, dlaczego chcesz to zrobić? Po trzecie, zaplanuj, kiedy to zrobisz. Jest bardzo prawdopodobne, że zrobisz coś, jeśli zapiszesz. Zanotujesz to w kalendarzu. Jeśli masz coś do zrobienia, zapisz sobie kiedy to zrobisz. Zaznacz w kalendarzu ten dzień. Jeśli określisz dokładnie dzień i godzinę, kiedy to zrobisz, z pewnością uda ci się to zrobić. Napisz w kalendarzu dokładnie kiedy masz zacząć pracę i kiedy ją skończyć. Nie możesz przekroczyć tego dnia. Musisz skończyć pracę w ten dzień. Zaplanuj ten dzień. Zaplanuj, kiedy zrobisz to, co masz do zrobienia. Rada czwarta. Podziel większe prace na mniejsze kawałki. Jeśli podzielisz pracę na 10 małych kawałków, może zrobić tylko jedną część, jednego dnia. Tak będzie o wiele łatwiej. Nie będziesz zmęczony i chętniej zrobisz następną część. Nie próbuj zrobić całej pracy za jednym razem. Nie od razu Rzym zbudowano. Nosegano, zamora, en una Nie próbuj zrobić Wszystkiego za jednym razem. Podziel pracę na mniejsze części. Na mniejsze kawałki. Każda część pracy to jeden krok naprzód. Za każdym razem jesteś bliżej celu. Podziel większe prace na mniejsze kawałki. Po piąte. Zaplanuj, ile czasu potrzebujesz na zrobienie pracy Ile czasu potrzebujesz na zrobienie jednego kawałka, jednej części Jeśli godzina to dla ciebie zbyt długo Zaplanuj pół godziny lub piętnaście minut Bądź bardzo szczery wobec siebie Nie oszukuj siebie Zaplanuj tyle czasu, abyś nie poczuł się zmęczony Lepiej podzielić pracę na wiele małych części Niż próbować zrobić wszystko za jednym razem Pomyśl, ile czasu potrzebujesz na zrobienie pracy Rada numer 6. Pomyśl która część pracy przeraża Cię najbardziej? Jeśli podzielisz pracę na mniejsze kawałki, pomyśl, czego nie lubisz robić najbardziej. Jaka część pracy jest najgorsza? Czego nie lubisz robić? Zastanów się, jak pomóc sobie w tej pracy. Jak pokonać ten najtrudniejszy fragment? Obiecaj sobie fajną nagrodę Coś dla Ciebie przyjemnego Gdy pokonasz ten trudny kawałek pracy Tę trudną część pracy Pamiętaj, że jeśli zrobisz najtrudniejszą część Reszta będzie łatwiejsza Pomyśl, która część pracy jest najtrudniejsza Rada siódma Opowiedz komuś, co chcesz zrobić. Jeśli masz zamiar coś zrobić, powiedz o tym znajomym. Najwie najlepiej wielu ludziom. Powiedz im, co masz zamiar zrobić i w jakim czasie. Powiedz, słuchaj, mam zamiar zrobić to i to w ciągu miesiąca. Teraz trudniej będzie Odłożyć to na później. Oni wszyscy wiedzą o tym, jaki masz zamiar. Co chcesz zrobić? Opowiedz, co chcesz zrobić. Obiecałeś, że to zrobisz? Teraz nie masz wyjścia. Musisz to zrobić. Rada ósma: Jeśli masz coś do zrobienia, wybierz na to dobry moment. Jeśli coś wymaga siły fizycznej, pomyśl, kiedy masz najwięcej energii. Jeśli coś wymaga myślenia, ciszy i spokoju, pomyśl, kiedy jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Ty znasz siebie najlepiej. Wiesz, kiedy będzie najlepiej zrobić dany kawałek pracy. Pomyśl. Co masz do zrobienia? Zaplanuj to i wybierz na to dobry moment, dobry czas i miejsce. Rada 9. Wzmocnij swoją motywację. Jeśli jest coś, co musisz zrobić, a nie masz motywacji, żeby to zrobić, nie dasz rady. Obiecaj sobie nagrodę po zrobieniu każdego kawałka pracy Bądź odpowiedzialny za to, co robisz Cały czas pamiętaj o tym, dlaczego chcesz to zrobić Jaki masz cel? Czy to, co chcesz zrobić, jest ważne dla ciebie? Czy to ma jakieś znaczenie? Jeśli na przykład chcesz się czegoś nauczyć Pomyśl Dlaczego chcesz to umieć? Jak poczujesz się, gdy będziesz już to umieć? Wzmocnij swoją motywację. I rada dziesiąta. Pomyśl, czego potrzebujesz, aby dokończyć pracę. Czego potrzebujesz? Może potrzebujesz więcej czasu? Więcej pieniędzy? Więcej wiedzy? Co jest ci potrzebne? Może potrzebujesz czyjejś pomocy, czy doświadczenia? Co jest ci potrzebne, żeby dokończyć pracę? Pomyśl o tym. Czy znasz kogoś, kto może ci pomóc? Czego potrzebujesz, aby zrobić dany kawałek pracy? Konkretną część pracy, którą Zaplanowałeś Doskonale To była moja ostatnia rada Odkładanie na później Jest tym, co wszyscy potrafimy doskonale robić Mamy tysiące wymówek Udowadniamy sobie, że Nie musimy teraz tego robić Możemy to zrobić później jest takie polskie przysłowie Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dziś Jeśli macie swoje sposoby na to, jak postępować By nie odkładać rzeczy na później Napiszcie o tym w komentarzach Jestem ciekawy, jak sobie z tym radzicie Dziękuję bardzo za dzisiaj Czekam na Wasze komentarze i zapraszam na następne lekcje polskiego. Wiem, że wielu z Was dobrze rozumie po polsku i chcę dla Was robić ciekawe podcasty. Jeśli podobają Wam się tematy o samodoskonaleniu się, motywacji, sposobach nauki, to chętnie będę o tym opowiadał. Dajcie mi znać, czy takie audycje są dla Was interesujące? Na dziś to wszystko. Mówił do Was Piotr. Tym, którzy słuchają mnie przez iTunes, przypominam, że tekst do każdego podcastu możecie znaleźć na realpolish.pl Dziękuję za dziś i zapraszam na następne spotkania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się zdrowo.